Masa krytyczna, no powrót do przyszłości, przeszłości, przyszłość, no beznadziejnie kupi początek, tak? gdzie ja nie mam znowu pomysłu, a w ogóle tak, jest 22.36 i mam tak potworną przerwę w nagrywaniu masy krytycznej, że niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy to nie jakiś coś niepokojącego jest. Nie, to nie jest nic niepokojącego. No ja po prostu nie mam kiedy, ani gdzie, ani jak, bo nie mam warunków. Ale będę miał za dwa dni, będzie ta wolna, będzie można nagrywać. Nawet będzie trzeba nagrywać, bo normalnie, bo normalnie mi się tak nazbierało i mi się zbiera dalej um, no ja wam powiem jakie tutaj rzeczy się dowiaduję na przykład, proszę bardzo, tutaj pierwsze z brzegu, co tu się dzieje, maila dostałem i w tym mailu Hugo niejaki, skoczowiska dekadencji, współpracujący, powiedział przysłał mi jakiś list bo tak zacytuję, bo jest ciekawe to jest list zalegro. znacie takie coś, nie? Jest taka strona no dobra, nie wszyscy znają, prawda? Allegro, no i ten. I tam zablokowali mu konto. Dlaczego? Bo mogą. To dlaczego nie? Skorzystać z takiej opcji. No, zablokowali, a ja mniejsza z tym, ale chodzi o to, że zablokowali go to konto chyba dwa lata temu, czy co? I teraz przysłali... Nie, 4 lata temu. I teraz przysłali mu maila. No właśnie, widać, jak to jest świetnie zarządzana firma. Prawda? To jak się ta firma nazywa w ogóle? Ta, jest taka firma i ona przejmuje wszystko jak normalnie jak Microsoft i wykupiła to Allegro nie mam już miała to Allegro nie wiem, dobra nieważne, nieistotne. chodzi o merytoryczne zdarzenie które się stało a zdarzyło się takie zdarzenie że przysłaj tego maila i napisaj tak Konto bla bla bla zostały zablokowane, wszystkie wystawione przedmioty automatycznie usunięte, a tam da bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla powodem z naruszenia obowiązujących w zasad albo tak nam się wydaje, że zostały naruszone, bo tak naprawdę nie chciało nam wow. się sprawdzić, bo mamy cię drogi kliencie w dupie, ponieważ nie nazywasz się onet.pl i masz obrót mniejszy niż e, pół miliona złotych co miesiąc. No, więc tego nie napisali. To, je, to jest napisane między wierszami, między tą literą T i Y. Tutaj ja to wyczytałem, bo mam dobrą lupę. E, tak i piszą dalej, że jeśli masz, to jest istotne teraz, teraz słuchajcie, jeśli masz wątpliwości i chciałbyś odpowiedzieć na ten e-mail, przypominam, że to było 4 lata wcześniej zablokowali konta, konto, a teraz wysyłam e-mail, i ktoś chciałby odpowiedzieć na ten e-mail, prawda, na przykład? No to opiszą, że jak chciałbyś odpowiedzieć na ten e-mail, skorzystaj z poniższego odnośnika do formularza kontaktowego. I jak wygląda ten link? No ja przeczytam dla tych, którzy się znają. Słuchajcie, teraz się skupcie przez chwilę. Będę mówił literki, slasze i tak dalej. No to tak. HTTP na razie wygląda dobrze. Dwukropek. Wszystko w porządku. Dwa slasze. Świetnie. Trzeci slash. Kontakt. slash bwkontakt.php jakieś dalej śmieci. No więc tak, yy, tak, dobrze, dobrze usłyszeliście. Nazwa domeny nazywa się Kontakt, koniec. To jest nie żadny kontakt nie, nie, nie, po prostu Kontakt. Slash Kontakt, taka strona. No więc, jak się kliknie w taki link, to jest jasne, że oczywiście nic się nie pokaże. Yy, no bo może, może o to chodzi, właśnie w sumie, w tym, żeby taki odnośnik dawać do formularza kontaktowego z opóźnieniem czteroletnim, prawda, żeby reklamacje sprawnie mogły być załatwiane przez pracownika, którego się zatrudnia, po to, żeby tam siedział i czekał, aż ktoś przyśle mu informacje przez formularz, do którego się nie da w żaden sposób dojść. No, ale dalej napisali, to nic nie zjesz, dalej, uwaga! Napisali, kontakt w inny sposób niż poprzez powyższy odnośnik, link, może znacząco wydłużyć czas reakcji. No, wspaniałe! Dobrze, że napisali. Bardzo dbałem o klienta, jak widać. No bo rzeczywiście, jak się kliknie w, tej link, w ten link, to się czeka całą wieczność, bo się nie da doczekać, bo ten link do nikąd nie prowadzi. No więc jak się kliknie i czeka się wieczność, to według tego, co napisali, jak się w inny sposób skontaktujesz z nimi, to będzie trwał jeszcze dłużej. Wydłuży czas reakcji, czyli... No już nie będzie wieczność, to będzie dłużej niż wieczność. I tak mniej więcej wygląda, proszę Państwa, współpraca z serwisem allegro.pl. Dla tych, którzy nie mieli kontaktów z tymi cudownymi ludźmi, fachowcami, jak żeby inaczej to, to wiecie już teraz, bez komentarza, przykład jest jasny i tak dalej, no. No swoją drogą ciekawe, czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś ciekawe doświadczenia z panami administratorami z dużych serwisów, to piszcie w komentarzu, w komentarzach na stronie www.masakrytyczna.com. Jak zwykle ta sama strona. Dobra, ja tutaj muszę tak się spieszyć i streszczać, bo jak przyjdzie współlokatorka tymczasowa, to nie będzie warunków do nagrywania. Znowu będzie chodzić i będzie szurać. I ona, Bo ona chodzi i szura. I jak szura, to głośno szura. I wtedy wszystko się zagłusza. Tak się dzieje. Dlatego nie mogę nagrywać, bo ona szura, no. Dobra, no nie dlatego. Dobra, przesadzam sobie troszkę. Dobra, to może z innej beczki. Z innej beczki to było takie zdarzenie i chciałem je skomentować ładnie. Bo był taki pan Marcinkiewicz, Kazimierz, pamiętacie, premier tego kraju był? Niezwykle inteligentny. No, słychać to Mironię w moim głosie, słychać, nie? Ten sarkazm, słychać, słychać. Dobrze, że słychać, bo tak mało być. No więc ten pan, ktoś wyśledził, że on sobie był, porzucił, był żonę chyba, tak? I czy tam się z nią rozwodzi i zeznalazł panienkę, prawda? czy że se znalazł panienkę, to by było w porządku wszystko, młodszą, taką z dużym biustem i tak dalej pewnie. Ale, że se zostawia żonę, to nie, to nie jest w porządku. Absolutnie. Tym bardziej, że gość jest, ma stanowisko publiczne i tym bardziej, i to jest właśnie najlepsze, że na swojej stronie, ten gość ma stronę, nazywa się marcinkiewicz.waw.pl Tak podkreślę, to waw, że ja z Warszawy, jestem z Warszawy, ja prezydent, ja premier z Warszawy. Ma na, tak napisany. Kazimierz Marcinkiewicz, kandydat na prezydenta, proszę bardzo. I ten pan, który sobie tam e, znalazł panienkę, bo żona mu się znudziła, pisze tak, na samym początku pan ma takie życie. Mar Kazimierz Marcinkiewicz życie prywatne. I co on pisze o sobie? Pisze tak. Wiele osób zastanawia się, jaki jest Kazimierz Marcinkiewicz prywatnie. No, wiele osób się teraz zastanawia. Ma rację. Dalej pisze. Do tego wielkiego polityka, dlatego wielkiego polityka, rodzina zawsze była wartością nadrzędną. O czym świadczą jego słowa. Z perspektywy czasu i doświadczeń jeszcze bardziej przekonuje się, że rodzina jest najważniejsza. Koniec cytatu. Tak, no wiemy, że dla niego rodzina jest najważniejsza, bo mówi, że dla niego rodzina jest najważniejsza, a to, że zostawia żonę, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo z rodzina zawsze była wartością nadrzędną. Ta pana Kazimierza, sam pisze. I dalej, choć życiorys Marcinkiewicza jest bardzo bogaty, zawsze znajdował czas dla swojej rodziny. Tak, na przykład, żeby poinformować żonę, kochanie, rozwodzę się, bo znalazłem młodszą pannę. Dalej, Kazimierz Marcinkiewicz jest bardzo dumny ze swojej rodziny i czwórki dzieci, i tu wymieniane są. Dla Marcinkiewicza najważniejsza jest atmosfera i klimat domu rodzinnego. W każdym cholernym zdaniu tego wstępu jest słowo rodzina. Cały czas rodzina, rodzina, rodzina. A potem podają, prawda, tutaj jakieś gazecie szmatłowej, co prawda, ale podają tym razem prawdziwie, że se Kazimierz tam proszę bardzo na boku z kimś tam coś tam tego, a rodzinę ma tam, gdzie ją ma. Ale nie tam, gdzie mówi, że ją ma, bo przecież o tym świadczą jego słowa. Z rzecz zacytuję z perspektywy czasu i doświadczeń. Ja, jako wielki polityk, premier i przyszły prezydent tego kraju, wspaniałego, równie wspaniałego jak ja, prawdziwego i pełnego. Dobrych intencji. Jeszcze bardziej przekonuję się, że rodzina jest najważniejsza, dlatego właśnie postanowiłem porzucić starą i założyć nową, bo im więcej wspaniałych rodzin w tym kraju, tym lepiej. A za chwilę otworzę franchising! Będę jeździł po różnych krajach, zakładał nowe rodziny, a jak mi się znudzi, żona 19-letnia, bo jest za stara, to sobie ją zostawię i sobie znajdę nową. No dobra, zbliża się święty Walenty i na tę okazję zawsze mam ochotę dać komuś w ryj. Bo to głupie święto przez całe życie mnie podnerwiało, może głównie dlatego, że wszyscy się ślinili po kątach, kopulowali na trawnikach, nie, to psy, przepraszam. A ludzie to nie, nie, ludzie nie, ludzie nie, ludzie tylko się ubierali na różowo, jakieś tam serduszka, duperely, duperelki, takie różne, takie były. Tak czy inaczej, mimo że to było święto straszliwie komercyjne i chodzi w nim tylko o to, żeby kupować, kupować, kupować, dawać, kupować, kupować, konsumować, przejadać, kupować, to człowiek się może czuć trochę zirytowany tym, jak on nie ma z kim sobie tego tam kupować, konsumować, kopulować, kosu konsumować, kopulować, kopulować, straczać, straczać, straczać. No, <śmiech> co, co ja to... Nie, no dobra, nie, nie, poważnie, to, to nie ma się z kimś przejść nad Wisłę, no i w sumie dobrze, bo 14 lutego to takie w sumie do dupy pora na mizdrzenie się i ślinienie, a już na kopulowanie na świeżym powietrzu to mowy nie ma, mowy nie ma. Brazil. podkładu dawno nie było, przypomniał mi się teraz. <śmiech> Dobrze, co ja tu miałem mówić? Aha, no to zacząłem tak te walentynki... Ech kopultynki takie. No, yy, to tak, w tym roku będę miał rewelacyjne walentynki i tak będę miał lepsze niż wy wszyscy razem wzięci, prawdopodobnie, albo i nie, bo nic się nie da przewidzieć w moim życiu. A ostatnio a ostatnio miałem czas, normalnie była masa krytycznie, było masa krytycznie bi się działo przez ostatni miesiąc, normalnie, ale była jazda, ale była jazda, czuję, że żyję, no, słychać mnie, tak? Ja się jakoś ostatnio niezdrowo irytuję. Dawno nie nagrywałem, zapomniałem, że to w Polsce żyjemy. Tu trzeba mieć kij w dupie. Jak się publicznie mówi w radiu. No, albo nawet w podcast... Nie, w podcasty. Podcasty są spoko. Pamiętam czasy początkowe podcastów, jak wszyscy byli bardzo sztywni, no bo się wszystko rozwijało, bali się tego, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie. Muszę tam poważny być. Tacy spięci byli po prostu. Wiadomo, nie, no na początku. Znaczy nie wiadomo, no w Polsce tak jest. Ja nie wiem, gdzie indziej jakoś potrafią być luźni. Od początku no ale to spoko, spoko. Teraz już jest luz. I bardzo się cieszę. Z tego powodu, no... No zaraz, bo ja trasę wątek Coś tam tak bredziłem Marcinkiewicz był Tutaj Allegro było Aha, Walentynki Tak, no Walentynki No to teraz to Teraz to ja się cieszę, że są w tym roku I mnie będę Niedostępny przez Walentynki I proszę mi Nie przeszkadzać A już na pewno nie przychodzić Do domu, a już na pewno Nie podsłuchiwać pod drzwiami bo... bo gazem poszczuje. No, to są prywatne moje walentynki, moje nasze, prawda, dwuosobowe, mam nadzieję, że tylko dwuosobowe, będą i... Cię czuję z tego powodu bardzo zadowolony ogólnie i już, o, tak powiem. Y, no i, i Po co ja gadam o tym? Kurde, nie wiem. W te tak chciałem powiedzieć o okresie, moją opinię na temat okresu. Co to jest okres? tak a propos, Walentynek, okres, okres. Okres to jest takie coś, Bóg stworzył okres u kobiet po to, żeby dać im jakąś wymówkę, żeby mogły być wredne. Bezkarnie. No bo tak, to przychodzi taka kobieta do ciebie i ogólnie jest wredną suką. No po prostu nie da się tego inaczej powiedzieć. Ma taki dzień i jest wredną w suką. No masz ochotę no, nie, nawet nie będę mówił, bo aż szkoda sobie przypominać. Każdy wie, o co chodzi, jak ktoś ma taki. Znaczy ma znajomą kobietę, prawda, dziewczynę, czy tam kogoś płci żeńskiej, która ma akurat okres, albo będzie miała za chwilę. Normalnie się wytrzymać nie da. I teraz kobiety sobie ubzdurały, że to, że mają okres, usprawiedliwia to, że mogą być wredne i wstrętne i paskudne dla innych ludzi. Tak, bo no to no, właśnie, bo przyjdzie taka, wkurzy się, rzucić ci w łeb talerzem, a ty masz, co do cholery no, co jest? A ona mówi, okres mam, a to, a to przepraszam bardzo, to proszę bardzo podaję następny, rzuć mi jeszcze raz, albo masz tu krzesło, rozbij mi na głowie, bo masz okres, no to nie, to ja rozumiem, wszystko, wszystko jasne, wszystko w porządku, nie ma sprawy. Może hej, może Marcinkiewicz też ma okres. Z powodu tego, że miał mieć okres, to zostawił żonę na przykład i znalazł sobie drugą. Bo miał okres, no. Mężczyźni też mają, nie fair, żeby nie mieli. Jak kobietom wolno, no to mi też wolno, hej. Tej, no tej. Podbawię się w Poznań. Tej, wolno mi tej. No. Też chcę mieć okres. Ja będę miał taki okres, jak mi się podoba. Jak coś zrobię wrednego, bo będę humor, nie dam, będę miał zły humor. No bo nie wiem coś, bo mi w pracy nie wyszło o... To powiem, że to jest mój okres, mój okres jest wtedy, jak mi coś w pracy nie wyjdzie, albo jak jest zła pogoda i mam okres i mogę robić co chcę, bo mam okres, męski okres mam. A jak? I dam w pysk, na przykład. Albo coś zrobię, nie wiem, nieważne. No. Więc tak czy inaczej nie podoba mi się ta koncepcja okresu i uważam, że nie ma usprawiedliwienia wcale dla kobiet, które są wredne wtedy, a bo nie są, przepraszam, bardzo same na świecie. i mam Takie pieprzenie, że nie, bo ty nas nie zrozumiesz, bo ciebie nigdy nie bolało. Nie, mnie nigdy nie bolało. Nie, nigdy mnie nie bolało. Nic. Po prostu nic. Tylko ty masz problem, kobieto. Tak, bo ty masz okres, no a nikogo innego nic nie boli. Nikt nie ma problemów. Nikt nie ma stresu. Nikt nie ma napięcia żadnego. Nikt nie ma problemów. Pracy nie musi zarabiać, nie musi się stykać z takimi kobietami, które są cały czas dla niego wredne, bo jak to by tak policzyć powiedzmy co 15 kobieta na ulicy ma akurat stan okresowy więc jedna jak to policzyć, nie chce mi się liczyć jedna piętnasta jedna piętnasta społeczeństwa nie, mniej połowa jest kobiet no to jedna trzydziesta społeczeństwa jest wstrętna i wredna i ten mężczyzna, który sam nie ma okresu musi się zmagać z taką przeciwnością losu i to już sprawia, że sam mo ma ochotę komuś przylać więc rozumiem, rozumiemy my wszyscy, którzy nie mamy okresów, jak to jest, jak się czujesz źle i masz napięcie i cię boli i tak dalej. Więc proszę mi tutaj więcej, niech mi nikt nie opowiada, że to usprawiedliwia wszystko, bo nic nie usprawiedliwia, nic to, że się jest wrednym dla innych. Nie wolno, trzeba sobie radzić. No dobra, ale nie, a propos czego to, bo tak jakoś zupełnie... Po co ja gadam o takich rzeczach? Może to jest kolejna taka rzecz, o których się, się nie gada. No w jakim podcaście ktoś mówił o okresie? No nikt nie mówił, będę prekursorem, podcast okresowy dzisiaj. Cholera, ja powiedziałem, jaki dzisiaj jestem. Masa krytyczna jaka? Masa krytyczna okresowa? Jaki ja tytuł dałem tego odcinka? A może w ogóle nie dam? Nie wiem już teraz. Straszne. No, dobrze, to ja sobie może teraz zrobię jakąś przerwę, tak, bo why not, albo nie, może kogoś dziś zareklamuję, bo dawno jej reklamowałem, o, moje ulubione radio, mój ulubiony podcast, ostatnio, absolutnie ulubiony ostatnio, na topie. Mamo, mama dostała ręce? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy.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 Dobrze, masa krytyczna wraca do życia, tak jak i cała reszta, nagrywanie i tak dalej, bo będą warunki. No, w ogóle tak, czy ja mogę to zapowiedzieć, czy nie, jest pewna szansa jakaś, albo nawet dosyć duża, że za czas jakiś, a może nawet nieduży, się przeprowadzę do Warszawy, co tak, ja wiem, to skandal, skandal, już te słyszę te tłumy na ulicach. Wow, wow, wow, skandal, no do Warszawy z Krakowa, no co to za degradacja jakaś tam degradacja. Warszawa nie taka zła, e, chociażby dlatego, że no niestety Polska się składa z Warszawy głównie i jak coś jest fajnego, w ogóle istnieje w Polsce, no to jest duża szansa, że istnieje tylko w Warszawie. Niestety, taki świat, taki świat. A to czy się, w sumie świat jest dziwny teraz, to czy się mieszka w Warszawie, Krakowie, w Pcimiu, w, na ho, w Honolulu czy gdzieś, kompletnie nie ma znaczenia, no internet jest wszędzie, nie? Nagrywać można wszędzie, wysyłać wszędzie, A to czy impuls leci przez sieć sekundę czy jedną trzecią sekundy, to jest niewyczuwalne jak się gada z kimś na gadu-gadu, więc no problem, myślę... No, ale to taka ciekawostka a nie ciekawostka ważna bo jakby ktoś chciał się w końcu spotkać ze mną w Krakowie na żywo no to ma ostatnią szansę miesiąc, miesiąc potem nie ma, nie ma z i nie można czekać ze wszystkim na ostatnią chwilę ani sobie wmawiać, że kiedyś będzie czas na to tak, kiedyś to później będzie tak, za rok, za dwa lata za pięć lat, za dziesięć lat najpierw zrobię to, tamto, ram, to nic nie zrobisz, nie, nie trzeba robić teraz i tu już, bo może nie być następnej okazji. Przecież to są takie oczywiste rzeczy ludziom mówić, no. Więc rób ta, ludzie, rób ta. Róbcie swoje, róbcie to, co macie do zrobienia. Tu i teraz. Dobra, nie wszystko się da tu i teraz. Niektóre rzeczy trzeba cierpliwości do niektórych rzeczy. Ale mówię tylko tak, nie odkładać niepotrzebnie na przyszłość. Bo przyszłości może nie być. Dzień świstaka oglądałem 2 lutego. Jak co roku film taki i gość tam powiedział, że potrzebował zadzwonić, dzwoni przez telefon, nie może się dodzwonić, z centralą mi gada i mówi, że... Mówią mu w centrali, że jutro się zadzwoni. On mówi, what if there is no tomorrow, there wasn't one today? No, tak mówi. Czyli jak nie będzie jutro, jutra? Nie, jak nie będzie jutra. Jak nie... Co będzie, jak nie będzie jutro, jutra? Tak? Bo dzisiaj nie było bo nie było, bo było ciągle wczoraj, bo gość żył w jednym dniu. Wielu ludzi ma takie życie. Dzień świstaka na okrągło. A mi się chyba skończył dzień świstaka życiowy. W ogóle nigdy go chyba nie było. Nie, było, były takie okresy, pamiętam. Są okresy w życiu, kiedy każdy dzień wygląda tak samo, powtarza się w kółko, wszystko to samo, rutyna jak pieron. A co ciekawe, ludzie, jak są młodzi i głupi, uważają takie życie typu dzień świstaka za szczyt marzeń. Praca etat stała, bez perspektyw na zwolnienie, ani awans, za bardzo też nie. Dobrze płatna, ta sama żona, która tak samo ci daje takie same bułki co rano, o tej samej godzinie. I mówi pa, kochanie, i tak dalej, a ty idziesz, pracujesz tam swoje ileś godzin w tej nudnej, stałej, bezpiecznej do pożygania pracy. I wracasz do domu, żeby sobie oglądać telewizję. Ale życie ekscytujące. Normalnie powieść, nic tylko powieść o tym napisać. Scenariusz filmowy. Jedyny scenariusz filmowy, jaki można z życia takiego zrobić, to jest dzień świstaka. Z nie, ludzie. Ja tutaj promuję życie, w którym jest większe stężenie życia niż 5%, powiedzmy. I staram się, staram się ciągle żyć. W taki sposób, ale co jest faktycznie jest coś takiego, że im się jest starszym, tym jest trudniej. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Czy mi nie jest za bardzo? No jak się właśnie zmieniam sobie miejsce zamieszkania, jadę sobie do Warszawy, sewarduję, zmieniam pracę, wszystko zmieniam, to da się. No problem, tak naprawdę da się wszystko. No tylko w głowie mamy powmawiane głupoty, ale teraz przeszedłem na jakieś poważne rzeczy, a to jest zupełnie bez sensu, bo to jest masa krytyczna za absurdalny taki że nie absurdalne. że absurdalny, Nie absurdalny, normalny podcast, tylko po prostu wesoły, wesoły, żeby się trochę pośmiać i mieć coś ciekawszego w życiu do posłuchania niż wiadomości albo fakty. O, kończy się piosenka, muzyczka, więc przypominam, że tradycyjnie na samym końcu masy krytycznej jest kawał. Dziś będzie po angielsku znowu, bo mam takie jeszcze tutaj niewykorzystane kawały, ale dobre bardzo dobre. Jak ktoś nie zrozumie, to niech znajdzie kolegę, który mu zrozumie i przetłumaczy ten kawał, który będzie. I tak, tak, tak, i tak. No to koniec, tak, to mówił Martin Lechowicz, to ja. Dzień dobry. I, i do widzenia. I komentarze poproszę, piszcie na stronie www.masakrytyczna.com i bardzo proszę trochę dystansu, jak ktoś się będzie bulwersował, to do widzenia, jak sobie znajdzie inny podcast i sobie tam komentuje, bo ja mówię ogólnie tutaj Luźno, luźno, luzik! Przestań chodzić w majtkach kub bokserki! Jak jesteś zadrętwy i zaciasłać. Luzu trzeba, luzu. No to tyle, do następnego. Jeśli dwa dzieci są barking na jednym dobra i jego żona jest jąąągnąć na jednym dobra, kto do mnie let in first? The dog, of course, at least he'll shut up if you let him in. <laughs>